Deklaracja pracownika światła Deklaracja jest formalnym oświadczeniem lub obwieszczeniem. Wygłoszona w formie afirmacji, uniesie twoją energię i wzmocni twoje duchowe dary i umiejętności. Możesz złożyć te deklaracje raz lub częściej, zwłaszcza kiedy masz zły dzień lub czujesz się sponiewierany przez własnego. Przypomnij sobie, że jest dla ciebie przeznaczony wyższy cel. Możesz wypowiedzieć to głośno lub w myślach. Możesz zapisać to w dzienniku lub na skrawku papieru. Niektórzy tworzą wokół tego cały rytuał, tymczasem inni czują, że proste słowa wypowiedziane z uczuciem całkowicie wystarczą. Wybierz najodpowiedniejszy dla siebie sposób, ponieważ właśnie na tym polega cała duchowość, na stworzeniu własnej wyjątkowej relacji ze źródłem stworzenia, niezależnie od nazwy, jaką mu nadasz. Ja czasem nazywam je po prostu miłością. Czytając, w puste miejsca wstaw swoje imię lub, jeżeli to twoja książka, uzupełnij deklarację za pomocą długopisu. Kiedy skończysz, oddychaj i przyjmij. Deklaracja pracownika światła i ja, Waldemar. Jestem gotowy zaakceptować wiedzę, że mojemu życiu wyznaczono większy cel. Jestem gotowy przyjąć prawdę, że we mnie tkwi boska iskra światła, które nigdy nie zgaśnie. Rozumiem, że droga pracownika światła nie jest podróżą w pojedynkę, rozjaśnia ją obecność boskości i aniołów światła. Jestem Waldemar. Jestem pracownikiem światła. Jestem duszą. Moja dusza jest trwała, silna i prowadzona przez boskość. Głos mojej duszy jest mocny, czysty i pełny wsparcia. Wspiera mnie sto tysięcy aniołów i archaniołów. W niebowstąpieni mistrzowie, którzy kroczyli tą ścieżką na długo przede mną, podtrzymują mnie na duchu, ponieważ zrozumieli, że jestem gotowy, by inspirować innych do zmiany. Jestem Waldemar. Jestem światłem. Świat rozbłyska. Przyłączam się do światła. Pragnę ujrzeć i poznać światło. Światło wszystkich pracowników światła łączy się w jedność. Niech wszystkich potrzebujących dotknie pokój, który czujemy w naszych sercach. Niech doświadczą radości i akceptacji w swoich światach. Jesteśmy światłem. Pełen łaski przyjmuję moją misję pracownika światła i oświadczam że usłyszałem swoje wezwanie. Dziękuję wam, aniołowie, za oświecenie mojej drogi. Dziękuję wam, nauczyciele i pracownicy światła, którzy wznieśliście się w niebiosa. Przyjmuję wasze przewodnictwo i wsparcie. Dziękuję ci, wielkie źródło stworzenia. Cieszę się, że jesteśmy w tym razem. Tak zatem jest.